Mnie Ojca i, syna, i Ducha Świętego. Amen. Aniele Boże, stróż mój, Ty zawsze się nie stój. rano, wieczór, we dnie, w nocy, zawsze tu pomocy. Strzeż duszy zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Miej ojca i, syna, i Ducha Świętego. Amen. Tak, myślę, że wszyscy się zastanawiamy ze mną na czele, dlaczego właśnie nie prowadzi tych rekolekcji ksiądz Szymon, który jest starszym kapłanem, kompetentniejszym. Jakby to wytłumaczyć teologicznie? No tak ma się objawić chwała Boża, tak? Wy też sobie możecie tak powiedzieć. Co to za sztuka pójść do księdza Szymona, którego nikt się nie boi? Którego wszyscy lubią, który jest dobrym pasterzem. Pokażę moją wiarę, pójdę do księdza Piotra. Co mnie tam rzeka, nie wiem, boję się. Ale chcę to jednak pokazać Chrystusowi, taka jest moja wiara w ciebie, panie Jezu. Wejdę, popatrzcie, lwa. I Amerykanie mówią, że śmiech zgromadzenia podczas właśnie kazań, konferencji powinien trwać jakieś 5 minut. I ja sobie próbowałem uzmysłowić, co ja wiem śmiesznego na temat łaski Bożej. I przypomniał mi się rektor seminarium Tak opowiadali mi na rekolekcjach dla kleryków, klerycy z zachodu Polski. Mieli rektora, który zawsze opowiadał w czasie swojej konferencji jeden kawał, właśnie o łasce. I to było tak, że przychodził moment, On już po jego głosie, 5 minut wcześniej wiedzieli, że on się zbliża do tego momentu. I mówił, opowiem, mam teraz kawał o łasce. Idzie ksiądz przez nas spotyka łasicę i pyta się jej co łaska i to jeszcze było ubiegnie, ubiegnie, że było tak że wiecie on to powtarzał jakby no tak jak słońce wschodzi i zachodzi nie? to u niego było właśnie w tych jego konferencjach na każdej zawsze ale on jeszcze to tłumaczył kiedy już powiedział i pierwszy śnieg wybrzmiał to zaczynał właśnie tłumaczenie bo wiecie Ksiądz idzie przez las. A łaska to jest inna nazwa łasicy. Rozumiecie. I ksiądz, i, i po prostu ksiądz się tak zapytał jakbyś wydał w kancelarii I on tłumaczy tym swoim klerykom. Oni faktycznie już leżą pomiędzy ławkami, trzymają się za brzuchy i się śmieją. Teraz ja muszę wam wytłumaczyć, bo wiecie, oni się śmieli dlatego, że on to ciągle powtarzał. Rozumiecie, nie? Dlatego się śmieli. właśnie. Bo po prostu, gdyby to raz powiedział, on by ciągle mówił i jeszcze nie tłumaczył. Tak? Często do tego wracał. Tak jak dopiero, dopiero, jak miał wrażenie, że już zrozumieli, to przechodził do dalszej konferencji, żeby po tygodniu powiedzieć, zrobić to sam. I co ciekawe, osiągał swój sukces. Jednym, jednym kawałem, tak jak to moja młodzież mówi, ksiądz opowiada suchary w szkole. On miał jednego suchara, to zawsze działało. On był zadowolony, byli zadowoleni jego klerycy. Oczywiście on myślał, że co innego jest zabawny, o co innego. Też, żeby nie być gołosłownym, też rozpocznę od tej anegdoty, która mi się znowu przypomniała, śpiewając godzinki. Tak jak rozpoczynałem każde rekolekcje sukarowe, na których byłem. O tych wariantach, które są w śpiewaniu godzinek, nie? to jest wesołe zawsze. Te, Jak są parafie niedaleko nawet, mnie mojego miejsca zamieszkania, gdzie śpiewają pełnym głosem ludzie, Tyś niezwyciężonego, chlasy w mordę Samsona. Wtedy rozumiemy, co znaczy, że Matka morza jest Judy Dwojmiąca, nie? Samsona. Albo bardziej gospodarsko i pokazując... Ja to myślę, że to jest w ogóle apokatastaza, wiecie. Ludzie tak śpiewają, bo śpiewają kruszy chleb smokowi. To jest piękna wizja, gdzie w sensie nawet diabeł jest takim po prostu smokiem Matki Boskiej, która ma na kruszy chleb. Nie? I to jest właśnie... Przepraszam Was. W nas wszystkich taki katolicyzm jest. Nie? To znaczy nauka Kościoła nauką Kościoła, nasza świadomość na temat wielu rzeczy z naszą świadomością, ale yy, lubimy księży, szanujemy ich, lubimy się księdzy ukłonić, powiedzieć dobre słowo, lubimy pojechać do sanktuarium, yy, gdzie się czci jakiegoś świętego, w zasadzie jest to obojętne. Chociaż Kościół nigdy nie propagował pielgrzymek, raczej wręcz wielu ojców Kościoła zniechęcało do pielgrzymek. My wiemy, jak jest w Polsce, prawda? cały naród poświęca mnóstwo czasu na to. to jest, nawet jeśli księ, ksiądz proboszcz jedzie z ludźmi do Egiptu, to jest pielgrzymka do grobów faraonów, nie? I w ten sposób. <głos> tak funkcjonujemy. Także ta konferencja będzie miała również na celu, żebyśmy troszkę ten nasz katolizm pogłębili. Wbrew pozorom, bardzo często to, co my mamy w naszych wspólnotach, gdzie jakby na wstępie ksiądz mówi to, co ja, to znaczy dziś dowiecie się, w co naprawdę my wierzymy, przeżyjecie prawdziwą głęboką, paschalną wiarę, nie taką, jak mówię, że bardzo często jest to po prostu inny wariant tego samego, tej samej powierzchowności, z tym, że gra się jakby na innych emocjach. Gra się jakby na innych emocjach. A ja uważam, tak jak zresztą Kościół naucza, że najważniejszą władzą w człowieku jest rozum i pewne rzeczy też trzeba przyjąć rozumem. Kiedy ja mnie takie rzeczy moim uczniom w szkole, gimnazjum, w ich gminy wyrażają na pograniczu tortur, jakiegoś głębokiego cierpienia, agonii. Ksiądz mówi, o rozumie, trzeba będzie myśleć. Nie? I wraca do tego szkoły i mówi, Mam, księdze jest dziwne, księdza mamy. Mówi, że będziemy myśleć na religii. Kto to widział? No i w sumie ma rację. Nie? Tysiąc lat jakoś tam jest w Polsce i nikt się za bardzo nigdy nie zastanawiał nad tym, w co my wierzymy. Niektórzy mówią, że dzięki temu wiara w Polsce dalej jest. Ale ja uważam, że tak jest jednak zupełnie odwrotnie. Właśnie musimy się zacząć zastanawiać. Dlatego te rekolekcje poświęcone są słowu, które jest często używane w kościele, które my często słyszymy, a możemy go no nie rozumieć. Tym słowem jest łaska. Tym słowem jest łaska. Zobaczymy, dzięki tym krótkim konferencjom, też wieczornemu ukazaniu, jak to się łączy, to znaczy też z duchowością sykary. To jest taki kluczowy, kluczowy punkt, właśnie łaska. Nawet nie sakrament małżeństwa, ale. Jakbyśmy je spojrzeli na dzieło Sycharu, pomocy trudnym małżeństwom, samopomocy małżonków, którzy przeżywają takie czy inne cierpienie w swoim związku, to właśnie tutaj łaska Boża jest, jest kluczowa. We wszystkich swoich bogatych wariantach, we wszystkich bogatych znaczeniach tego słowa, które troszkę poznamy. Które troszkę poznamy. Sam ten termin powstrzymam się od ujawniania mojej elokwencji. Nie będę mówił, jak to jest po grecku. Nie będę mówił, jak to jest po hebrajsku. To pochodzi z Pisma Świętego. Domyślamy się. I Pismo Święte jest księgą, gdzie właśnie jest wspominana łaska Boża. Moglibyśmy powiedzieć, że jest właśnie księgą łaski Boże. Tutaj mamy akurat brewiarz, ale są właśnie w nim Psalmy, ale papież Pius X słusznie zauważył, że jest to pisma świętego. Jest jedna księga, która w tym piśmie świętym jest, to jest właśnie księga psalmów. I te kolekcje będą oparte o psalmy. Będą oparte o psalmy. Zanim jednak przejdziemy do psalmów, których dzisiaj będzie trzy, chciałbym powiedzieć parę słów tak bardziej ogólnie o łasce. Jeszcze jedno mam spojrzenie z łaską. Miałem takiego właśnie profesora, księdza Witczyka, wielkiego, wspaniałego biblistę, który nieraz słyszymy go w radiu Maryja, w telewizji Trwam, wykłada on, dużo, on był duży nacisk na łaskę. I było, jest jednak ujawnie moją elokwencję. Jest hebrajskie słowo Heset, które oznacza. Właśnie, między innymi, łaskę, ale na egzaminie jak ktoś powiedział, że Heset oznacza łaskę, to było, to było do pani, to jego nie satysfakcjonowało. I po prostu mówił wtedy: No, co za. To nie jest łaska, co to jest? I był właśnie taki bardzo zdenerwowany. I chodziło o szczodrą dobroć Boga. Nie? Szczodrą dobroć Boga. Więc było bardzo zabawne, gdybyśmy nie rozumieli, co to jest ta szczodra dobroć Boga a ksiądz chodzi w taki zdenerwowany i nam tłumaczy, co to jest ta szczodra dobroć Boga, nie? I nieraz tak jest, że yy, ksiądz zniecierpliwiony może chcieć tłumaczyć miłość i miłosierdzie właśnie za pomocą jakichś gwałtownych ruchów. Ja wam wytłumaczę, co to jest łaska, miłość i miłosierdzie. I moi drodzy, ten heset pojawia się często w Psalmach. One są spisane po hebrajsku pierwotnie. I to... Yy, stąd się wzięło, że człowiek patrzył na świat, na swoje życie, na swoje doświadczenia i widział Bożą interwencję. Bożą dobroć, Boże dar. I to nie jest oczywiste. To nie jest oczywiste. Są dziś ludzie, którzy patrzą na świat i Bożej obecności nie widzą. Bożych darów, Bożej łaski nie widzą. Jakby jest fala no, tego nowego ateizmu, Ludzie tacy jak na przykład Dawkins w ogóle negują istnienie Boga. Skoro nie ma Boga, nie ma i łaski Bożej. I z tym musimy się konfrontować. Powinno nas to niepokoić. Jest taką wielką tajemnicą człowieka, o tym pisze papież emeryt Benedykt, jeszcze jako Ratzinger we wprowadzeniu w wprowadzeniu chrześcijaństwa, że człowiek wierzący ma w sobie wątpliwości. Masz sobie wątpliwości co do tego, czy Bóg istnieje. Każdy. Większy, lub mniejszy. Ale też człowiek niewierzący też będzie miał gdzieś na dnie serca swojej wątpliwości. Czy aby na pewno. Nawet pamiętam wywiad kiedyś właśnie z Dawkinsem, którego zapytano, czy właśnie o to istnienie Boga. No powiedział na 99% uważam, że Bóg nie istnieje charakterystyczne, dał sobie jednak jakąś tam tą procentową furtkę, prawda, tej zupełnej pewności nie ma. Taka anegdota jeszcze, jak rozmawiał z profesorem Hellerem, takim wybitnym polskim filozofem nauki, też fizykiem, to tłumaczył Hellerowi, że wszystkie prawa biologii, to co widzimy na zewnątrz, czyli drzewa, zwierzątka, my, jesteśmy do wytłumaczenia to wynika z praw fizyki. Prawa biologii w tym wynikają z praw fizyki, to, co się dzieje w człowieku, nasze życie umysłowe, nasze myśli, wyobrażenia, to, że ludzie się rodzą i umierają, to jest wszystko po prostu zwykła fizyka. czy są cząsteczki. Ale właśnie tutaj mamy rozmowę biologa z fizykiem. Heler się pyta, no dobrze, a te prawa fizyki skąd się wzięły? No i ponoć właśnie pan Richard odwrócił się w napięcie i poszedł. Tutaj się jakby kończyła możliwość jego negacji to jest podstawowe pytanie, z którym się i my, wierzący, musimy zmierzyć, i też niewierzący. Dlaczego świat tutaj jest? Skąd my jesteśmy? Bo zanim powiemy, czy ten świat jest zły, czy dobry, to trzeba zwrócić uwagę, że on w ogóle jest, że my tu jesteśmy. I z tego zdziwienia, tym, żeśmy się o to urodzili i żyjemy, lepiej lub gorzej, i jest ten świat, który czasem bardzo nas boli, a czasem z kolei nas zachwyca. Z tego zdziwienia bierze się też wiara. Teolog powie, że Bóg się objawia już przez stworzenie. Przez to, co widzimy. Przez to, że stworzył nas i świat. I tutaj jest pierwsza yy, wielkie pole łaskawości Boga, które jest przez nas najsłabiej wyczute, najsłabiej rozpoznane, najsłabiej pojęte. Kiedy się człowiek nawraca, moi drodzy, zaraz będziemy też mówić sama własna wspólnego z nawróceniem, to najpierw co dostrzega? Najpierw dostrzega krzyż Pana Jezusa, miłość Chrystusa, który za Niego oddał życie, wyzwolił go od grzechu. Człowiek ma lekko w sercu, bo jest właśnie na przykład po spowiedzi, jest uwolniony od swoich win, ma nadzieję, że jego życie ma sens, interesuje się rzeczami nadprzyrodzonymi. Stąd często gorliwość ludzi świeżo napłuconych w czytaniu o aniołach, o diabłach, o na przykład dworze niebieskim. Znałem kiedyś a propos rzeczy sycharowych, pobożnego bo człowieka z okolic Janowa. Tam jest taka wiara konkretna. Dlaczego konkretna wiara że w niektórych miejscach Polski, a w innych nie jest? To potem Wam powiem. Jeszcze zdracę ten sobie sekret. Bo w niektórych miejscach polskich księża grali, w które drzwi, a w innych nie grali. To z tego zależy. Naprawdę. Udowodnię Wam to na koniec. Otóż ten chłop z Janowa tłumaczył mi, że na podstawie lektury miasta Bożego Marii Zagredy on już wie i jest przekonany, że większa miłość i większa jedność go łączy z jego aniołem stróżem niż z jego żoną. I wiecie, pół bieg, jakby on to zatrzymał dla siebie i dla swojej anioła stróża. Nie ale to był element, że tak powiem katechezy, jaką on to w swojej żonie stosował, nie? I jakby tutaj wielka jego pobożność te czytanie tych mistycznych miast bożych, to było po prostu pod podłożenie grubej wiązki dnemitu pod całe swoje małżeństwo, nie? Na koniec można sobie wyobrazić tą kobietę, jak wrzucasz szmatą i niech ci twój anioł stróż umyje gary niech ci posprząta i niech jeszcze, prawda, i trzaska drzwiami no, to może rodzić też takie napięcia i na to chcę położyć nacisk. My zaczynamy nasze życie duchowe, widzimy te rzeczy przyrodzone bardzo dobrze. Natomiast co ciekawe, Bóg nas jakby sprowadza z tych wyżyn duchowości właśnie na ziemię. Szczytem i apogeum duchowości chrześcijańskiej i celem, do jakiego zmierza co łaska może coś nas zrobić. To jest dostrzeżenie Boga stworzenia. Bardzo trudna rzecz. Wbrew pozorom wymagająca właśnie najwięcej wysiłku. Ta rzecz, która była u świętych. To nie jest tylko pajka dla dzieci, że święci obcowali ze zwierzątkami, że święci byli zawsze uśmiechnięci, jak śpiewa Arka Noego. Tak? Już teraz pewnie się pożeniły te dzieci. Moi drodzy, jest w tym wielka prawda o chrześcijaństwie. To, co mówi Jezus Chrystus, ma nas doprowadzić do harmonii z całym kosmosem, ze wszystkim, co Bóg stworzył. A że będziemy widzieć, że każda cząsteczka tego świata, każdy atom w tej szklance wody, którą pijemy, w tym promieniu słońca, który oświetla wnętrze naszego pokoiku, że to wszystko pochodzi od Boga, jest darem Boga że to, co istnieje, jest wielką Bożą łaskawością dla nas. Wbrew pozorom nie jest to początek, jest to kres i cel życia duchowego. Najwięcej jakby łask z tego właśnie mamy, za które nie jesteśmy wdzięczni, za które nie dziękujemy. Ja znam księdza, który dzielił się takim bardzo jakby no trudnym świadectwem. Trzeba powiedzieć trudnym. Wiecie, ten ksiądz stracił wiarę. Ale miał zwyczaj modlitwy, dziękczynienia. Stów weszło mu to w krew. Pewna wdzięczność. On dziękował Bogu. Za wszystko. Jak szarał do jedzenia, dziękował. Jak jechał samochodem, dziękował za to, że ma samochód. Za wszystkie dary, jakie otrzymywał od ludzi i od y, świata, dziękował. Jak stracił wiarę, to był więcej jakby kropce. Bo czuł wdzięczność, na przykład za to, że zjadł, że może się położyć, że żyje. Nie wiedział, do kogo tą wdzięczność skierować. Niesamowite, prawda? Ale to jest też tak Chesterton mi się skojarzyło wtedy, jak to słyszałem, tak to napisał, że problemem ateistów jest, że jak ich wielkie dobro spotka, no to nie mają za co być wdzięczni. Komu? Znaczy mają za co, ale nie mają komu być wdzięczni. Prawda? Ale ta... Do czego zmierzam? W mówieniu o łasce nie możemy się obyć bez tego doświadczenia, wdzięczności. Że człowiek widzi obdarowanie, co, co Bóg mu daje, i na to obdarowanie odpowiada. Nie zrozumiemy, czy jest łaska, jeśli nie zrozumiemy, że to Bóg jest łaskawy. Że tak właśnie mówił mój profesor, który nieraz, jak patrzył, jak mi się zachowujemy, to tak robił. I mówił: no właśnie, szczodra dobroć Boga. I to wtedy myśleliśmy, że rozumiemy, że to jest szczodra, dobroć Boga. Ale miał też, jest, jest w tym trochę racji. Jakby. Mm, ta szczodra dobroć Boga też czasami jest dla nas taka, może się dać szorstka. Też zobaczymy, jakby dlaczego. Yy, łaska Boża jest też inna, niż my byśmy chcieli. To znaczy, to, co nam Bóg daje, nie jest do końca tym, czego my byśmy oczekiwali, czy czego byśmy chcieli. Ma zupełnie inne proporcje. Gdybyśmy my mieli ją ustalać proporcje łaski Bożej, to łaska Boża by się przejawiała. Po pierwsze, no, nie bądźmy zbyt. Yy, Ambitni, ale myślę, że w jakichś 30 hektarach, dobrze utrzymanego parku, jakimś skromnym, 15-pokojowym dworku, z małym basenem, prawda? Przecież nie chodzi o to, żeby tam stawiać jakiś jacht, tak jak to zrobił jak na Ukrainie. Ten prezydent, pamiętacie, nie miał ten statek w basenie, ale żeby można było sobie spokojnie popływać, kilka samochodów, jakieś konto, właśnie w Szwajcarii, jedno gdzieś indziej. Wtedy można się zastanawiać o tych rzeczach duchowych, prawda? Wtedy jesteśmy zabezpieczeni. I można sobie usiąść na tym tarasie, wybić drinka, podumać nad miłosierdziem Bożym. My byśmy tak ustawiali łaskę. Bóg ma zupełnie inne proporcje. Bóg ma zupełnie inne proporcje. Te łaski stworzone są zwykle bardzo ograniczone, na przykład w czasie. Kończą się, wyczerpują się. A to, co jest niewidzialne, jest w wielkiej obfitości. Jest niewyczerpane i ostatecznie kończy się życiem wiecznym i Królestwem Bożym w niebie. Taki jest cel tej Bożej łaskawości wobec nas. Bożej dobroci, że Pan Bóg nie chce nam, dać nam czegoś, a chce nam dać samego siebie. I to jest jakby główny problem. Gdyby Bóg jakby postawił tamę swojej miłości, to byłoby wszystkim prościej. Byłoby wszystkim prościej ponieważ stworzyłby na, w nas doskonałej szczęśliwości i my byśmy się cieszyli z tego, co On daje ze stworzeń. A według świętych cały dramat bierze się z tego, że Bóg przyciąga nas, co prawda, do siebie stworzeniami, tymi różnymi darami, o których mówię, darami duchowymi, darami y, tymi naturalnymi, po to, żeby nam w końcu dać siebie samego. I tutaj jest, to jest wielka, wielki problem, bo to jest wielka podróż. Wiecie, wszystkie piękne poematy, jakie ludzkość stworzyła, wszystkie piękne powieści, wielkie historie, jakie opowiadamy, mówią o podróży, o wyprawie. No i największą wyprawą, jaką człowiek podejmuje, to jest wyprawa na spotkanie Pana Boga. Ona jest możliwa dzięki temu, że Bóg wcześniej podjął taką wyprawę. Stał się człowiekiem i może nas poprowadzić. Największą łaską. Boga, czy pełnia łaski, jest właśnie w Jezusie Chrystusie, który dla nas otworzył właśnie te bramy, czy ten zawór, czy tą drogę, jaką Boża dobroć do nas wstępuje. Oczywiście Bóg cały czas się opiekuje ludźmi, chociażby przez to, że cały czas stwarza świat, nieustannie, jest we wszystkim. Ale nasza ślepota tego ogarnąć nie potrafi. My tego nie widzimy. Grzech sprawia, że trudno jest dostrzec Boga w swoim życiu. Wielu tego nie dostrzega. Natomiast Pan Jezus przyszedł troszkę nam te oczy przeprzeć. Zerwać zasłonę tych grzechów, żebyśmy mogli widzieć, jaka jest prawda, jaka jest sytuacja. No i okazuje się, że ta sytuacja jest bardzo dobra. Że właśnie, co można powiedzieć o Bogu, że jest bardzo szczodry. Jest miłosierny, łaskawy, dobry. Jest... Yy, ma szeroko otwarte serce. Jest jak taki gospodarz, który przyjmuje nas z wielką serdecznością. Nie dlatego, że wynają nam pokój za ileś tam euro. Jest miły. Tylko po prostu dlatego, że cieszy się, żeśmy przyjechali i chce nam dać wszystko, co najlepsze. Dlatego też między innymi tak ważne jest w chrześcijaństwie przykazanie miłości. Bo my się nie nauczymy, jaki jest Bóg, w inny sposób niż doznając miłości, dobroci od innych ludzi. To jest też ciekawe, że dopiero samemu doznawszy opieki miłości i tą miłość dając, możemy zacząć rozumować w miłości i zobaczyć, jak Bóg jest dla nas dobry i szczodry. Rozgadałem się. Miał być Psalm I psal jest. To ogólne wprowadzenie o łasce Bożej, mam nadzieję, że poruszyła jakieś struny w Waszych duszach, to co też już wiecie, co znaczy w różnych konferencji. Ono też nie... musiałoby trwać wiele godzin, gdyby chciało być metodyczne, gdybym miał tłumaczyć, co dokładnie to znaczyło w Starym Testamencie, jak to się rozwijało. Myślę, że najważniejsze jest, żebyśmy mieli taką też swoją wizję tego, swoje, swoje spojrzenie. Natomiast teraz psalm. To jest psalm 103. Uwielbienie miłosiernego Boga. Z tego to, uświęconego modlitwą księdza Szymona Brewiarza, teraz ten psalm przeczytam. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. On Twoje życie dobrem nasyca, jak pióra orła, młodość Twa się odradza. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów. Ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć mu oddają. Wie On, z czegośmy powstali. Pamięta, że jesteśmy trochę. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie on jak kwiat na łące. Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika i wszelki ślad po nim ginie. Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. Pan utwierdził swój tron na niebiosach, a jego panowanie wszechświat obejmuje. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie, potężni mocarze, pełniący Jego rozkazy aby słuchano słów Jego. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy wszyscy słuzy pełniący Jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła. Na każdym miejscu Jego panowania błogosław dusza moja Pana. Tu jest dokładnie to, o czym mówiłem. Ta kolejność w rozumieniu łaski Boży. Czasami odwrotna od tego, co by się wydawało. Najpierw On odpuszcza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie choroby. Człowiek widzi to Boże zbawienie. Bóg podaje rękę. Czasem to jest namacalne i faktycznie co można powiedzieć o istnieniu Boga, człowiekowi, który mówi, Pan Bóg sprawił, że już nie piję, że nie bije mojej żony. Nawróciłem się. On odpuszcza wszystkie twoje winy, leczy, wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, daje cię łaską i zmiłowaniem. A bo patrzcie, co jest na końcu. Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy, czyli całe stworzenie. I wszyscy słudzy pełniący Jego wolę, czyli ogień, woda, powietrze, ziemię. A Jego panowanie Wszechświat obejmuje. Jak się serce człowieka pod Twoją łaski rozszerza i się otwieramy powoli na wszystko. Najpierw na Pana Boga, a potem Pan Bóg nas prowadzi do swoich przyjaciół, do ludzi, chrześcijan, do swoich dzieci, które go nie znają także do stworzenia, do świata, który stworzył który jest taki, a nie inny i na końcu człowiek jest, jest otwarty na wszystko tak jak Chrystus szeroko otwiera swoje ręce żeby przyjąć cały świat bardzo piękna wizja człowiek rozkwita dzięki łasce Bożej mówiłem już o tym na ostatnich rekolekcjach ten kontrast między buddyzmem a chrześcijaństwem Święty buddyjski, który medytuje, jest zamknięty w sobie, zamknięte ma oczy, nogi w pozycji kwiatu lotosu, złożone ręce do siebie, do środka. A Chrystus na krzyżu, który rozkłada swoje ręce, masz otwarte oczy, patrzy na wszystko, jest arcykapłanem całego stworzenia. Takim punktem, od którego z powrotem wszystko wspina się do góry. To stworzenie przez grzech upada, ludzie upadają coraz niżej i w tym najniższym punkcie, gdzie dopuścili się bogobójstwa, zabili Boga ludzie, następuje to podniesienie. Miłość Chrystusa podnosi cały świat, każdego człowieka, tak? Że nie będziemy mogli powiedzieć, żeby ktoś był z tego miłosierdzia Bożego wyłączony. Nawet jakby ktoś nie chciał Pana Boga, jest takie opowiadanie Ulkufa o tym, jak Bóg postanowił na końcu czasów wszystkich wypuścić, opróżnić piekło. I udało się to ze wszystkim, z wyjątkiem Włodzimierza Lenina, który dalej siedział na samym dole piekła i jak wchodzili aniołowie, mówili mu wyjść, tam, będziemy śpiewać, cieszyć się z Panem Bogiem to mówił, że nie ma zamiaru opuszczać tego miejsca, bo on Boga nie wierzy, to jest burżuazyjny przesąd i on się nie będzie zdradzał rewolucji. Nie? I bieli aniołowie wielki dylemat, co z nim zrobić, jak on nie chce. Więc być może są ludzie, którzy Boga nie chcą, którzy Bogu powiedzą nie. Ale nawet y, oni też, ich też ogarnie miłosierdzie Boże. Chociażby przez to, że nada ich życiu sens, przez karę. A najgorszym, najgorszym brakiem w życiu człowieka, najbardziej ewidentnym brakiem łaski, to jest właśnie brak sensu. Pustka egzystencjalna. Ten psalm, ponieważ zbliżamy się powoli do końca, ja proponuję wziąć sobie na taką swoją osobistą medytację w ramach adoracji, która miała być w planie. Musicie tutaj być dla nas zrozumiali jako dla księży, spodziewaliśmy się, się z księdzem Szymonem zastać tu kaplicę wyposażoną, natomiast to się zmieniło no i nie jesteśmy w stanie dać, zrobić tutaj adoracji. Musielibyśmy wczoraj konsekrować Pana Jezusa i trzymać go tutaj w pienię, prawda, bo nie ma tabernakulu. Więc yy, może właśnie nie oburzając się od razu na to, że jakieś wielkie Boże działanie zostanie udaremnione, tak, jakieś nawrócenie się nie dokona Bo nie ma tej adoracji To yy, przyjąć ten psalm Psalm 103 Jeśli ktoś nie ma Pisma Świętego To będzie to yy, wydrukowane Już jest nawet I będzie sobie można pobrać I sobie ten psalm medytować Mówięcie, Pytanie o czcionkę Czcionka jest za mała Ale i to potraktować jako element tej duchowej walki yy, dalej, wiecie, Do końca to co wczoraj mówiłem Przykład z Ojców Kościoła przyszedł młody, gorliwy mnich tacy są najgorsi tobie każdy, kto to pracuje z ludźmi, prawda Odbędzie właśnie już całą tą łaskę Bożą przerobi w tydzień, całą wielką historię do starego mnicha i mówi Abba, jak chcę pościć o chleb i wodzie, chcę całą noc stać z rozpiętymi dłońmi, odmawiać psalmy tak, żeby rano zobaczyć jak wchodzi słońce, które jest obrazem Chrystusa naszego Pana powiedział i czeka a tam stary mnich tam się drapie, prawda, coś miesza sobie w garnuszku, jakieś tam szarańcze z miodem leśnym sobie gotuje i mówi, wiesz, pójdź, synu, nie rób, nie, pość, możesz iść lech, chcesz, pij chcesz, nie módl się wcale, ale pójdź łaskawie, dziecko moje, posiedź tydzień czasu w swojej celi. No ten mnich jakby go po prostu ktoś policzek dał, Nie? On już czuje w sobie tą siłę, tą moc, żeby się modlić, żeby adorować, żeby takie rzeczy robić cuda, cudach, demony. A właśnie temu mówi, żeby se posiedział w celi. Każdy głupi może by siedzieć tydzień w celi, nie? No ale gdzieś tam temu młodemu zaświtało że może to taka próba pokory dla niego, nie? No to tak, no, Abba, no dobrze, niech ci będzie, no nam tam o stary już zdziwaczał, nie? Już tam coś mu nie, nie trywił w tych jego komórkach, ale nic, pójdę. No i wsiadł do sali i siedzi, nie? Siedzi pięć minut, dziesięć minut. się zaczyna, nie? się okazuje, że ma bardzo wiele w sobie rzeczy, o których w ogóle nie wiedział, o których nie nieświadomy. Już Pana Boga złapał za nogi, ale jeszcze w ogóle siebie nie poznał. I y, po godzinie gdzieś tam wyszedł z celi, żeby coś powiedzieć jeszcze swojemu y, temu Abbie, nauczycielowi, albo się zapytać. No i Abba się uśmiechnął smutno i powiedział, popatrz, nie wytrzymałeś, jak nie tygodnia, godziny nie jesteś w stanie, jak chcesz się modlić, nie? Tego spokojnie. Nie będzie adoracji, będzie psalm 103 dla nas. Do takiej swojej swobodnej y, jak mówię medytacji Zobacz, zobaczmy co on nas budzi jakie uczucia bardzo ważna jest szczerość Słuchajcie. w tą niedzielę będzie Ewangelia która sławi szczerość wobec Boga szczerość na modlitwie no nigdy nam nie wyjdzie modlitwa jeśli my będziemy tak jak ten młody nich, który wiedział jaki ma być a jeszcze nie wiedział jaki jest dobrze, że wiecie jacy macie być pokorni, poukładani, pełni pokoju, owoców Ducha Świętego, przebaczający, łaskami, hojni, Tak jak was uczyli wasi księża, wasi katechiści, jeszcze Bóg wie kto. Tak. Natomiast pytanie, czy ja taki dzisiaj jestem? Czy nie jest tak, że ten psan 103 razem z księdzem Piotrem łaską Bożą i paroma innymi rzeczami ja nie wsadził w paczkę i wysłał do Konolulu, Bo bardzo cierpię i jest mnie do śmiechu. Tak? Mam wielkie kłopoty i ja tej łaski Bożej nie widzę. To ja po prostu drażni. Błogosław duszą moja Pana. Jakie szyderstwo, prawda? Jak tam, za co nam Cię Boże błogosławić? Więc zobaczmy, co ono w nas naprawdę budzi, ten psalm. Na ile jest nasze serce mu odpowiada, na ile ono współbrzmi z tym Słowem Bożym. Ono nie jest żywe to słowo w książce. Tak? Ono staje się faktycznie słowem Bożym, kiedy jest zgłoszone w kościele i spotyka się z wiarą Kościoła i z naszym życiem. Z naszym życiem. Tego to, co niektórzy księża robią, nie wiem czy Ksiądz Szymon tak robi, chyba nie robi. Miejmy nadzieję, bo już nie pamiętam, że podnoszą. To jest słowo Boże, podnoszone elekcjonerz, nie? Jest niezrozumieniem. Jest niezrozumieniem. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Nie jest tylko napisane y, słowami na papierze. I tutaj zachęcam do takiej otwartości, do pokory. Nie trzeba przerobić całego tego psalmu. Nie śpieszmy się. Kogoś mogą zachwycić pojedyncze słowa. Odnajduje się w jednym słowie błogosław i będzie się cieszył, będzie błogosławił Boga, że jest dobry. Ktoś się pomyśli o tych chorobach. Nie trzeba zrobić całego. Dać sobie na spokojnie czas. Ktoś może mieć natchnienie, żeby sięgnąć po inny psalm. To bym było ostrożny, ale jeśli bardzo chcesz, tak. Można też można iść za takim natchnieniem ale chciałbym, żebyśmy się może ograniczyli do księgi psalmów. To będzie taki taka nić przewodnia tych rekolekcji. Medytację taką dobrze, niekoniecznie trzeba robić tutaj. Można sobie zrobić tam na dole w oratorium. Można sobie zrobić w swoim pokoiku. Można zrobić w innym miejscu, tam gdzie się będziemy czuli dobrze. W wygodnej dla nas pozycji, tak żeby cały czas o tym nie myśleć. Nie chcieliśmy od razu, żeby to była najlepsza medytacja na świecie. Nie musi być. Starczy, jak będzie taka nasza dzisiaj na naszą miarę. Żeby coś nam dała, ten taki duchowy pokarm. Pan Bóg, jeśli będziemy pragnęli, na pewno coś nam da. Też to, o czym jeszcze będę mówił na kolejnej konferencji. Jak się ma łaska Boża do naszych uczuć. Jak się ma łaska Boża do naszej woli, do naszego rozumu. Nie ma prostych rozwiązań tutaj. Naprawdę lepiej nie oceniać swojej modlitwy pod koniec po tym, ile ja przeżyłem, ile ja poczułem. Fajnie, jeśli będziecie wierni, przeznaczycie swój czas. Jak minut 15, to 15, dotrzymać tego. Jak minut 30, to 30, przypilnować sobie tego. Jak minut 40, to 40. To jest stara ignacjańska zasada, Agere kontra. Jak się zaplanowałeś medytować minut 30, już przy 25 minucie, nosi to postaraj się wytrwać po prostu do końca a najlepiej przedłuż o minutę albo dwie minuty, pokaż diabłu, że nie tylko się go nie posłuchasz, ale jeszcze mu zrobisz na złość czynić na i nawet jeśli w ogóle nam nie idzie medytacja możemy sobie wręcz zrobić jakąś modlitwę ustną dokończyć dziesiątką różańca czy koronką tak jak umiemy, jak, jak potrafimy Psalm o łasce Bożej. Łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców. Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza. Błogosławcie Pana wszyscy Jego aniołowie. Jak Ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy też Mu oddadzą. Wie on, z czegośmy powstali. Pamięta, że jesteśmy prochem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Miłosierny jest Pan i łaskawy wielka i ważna prawda. No i z tą, z tą prawdą Was zostawiam. Amen. właśnie. Ktoś tu gra w kryża? Ktoś tu gra w Brydża? Ja. O, bardzo dobrze. Mało osób gra w To jest gra, słuchajcie, dla ludzi myślących, nie? Ja też nie gram w brydza. To trudna gra. I były takie, słyszałem anegdoty o księżach, że właśnie w decyzjach, których się często spotykali na brydżach, to bardzo też był wysoki zawsze poziom duszpasterstwa, nie? Bo może nie zawsze byli pobożni, ale mieli dobrze wyposażone biblioteki, mieli poukładane w głowach i układali też ludziom jakby dobrze kwestie wiary. I są takie miejsca w Polsce, tak, całe Podlasie, decyzja diecezjach gdzie widać ten wysoki poziom życia religijnego z powodu wykształcenia i pokładania wszystkich rzeczy. Tak? Samą pobożnością niewiele się zrobi. Pobożność może prowadzić do rzeczy straszliwych, nie tylko do tego, że powiemy żonie, że Maria Zagreli twierdzi, że Anioł jest ważniejszy niż ona. Może prowadzić do jeszcze gorszych rzeczy i nawet do rozpadu małżeństwa. Wojna religijna to jest zawsze najtrwawsza forma wojny. Jeszcze do pracy w grupach, bo adoracja będzie w zasadzie potem w planie jest przewidziana przed obiadem, tak? Czyli ta, ten czas na medytację, dobrze mówię? Tak. A wcześniej będzie praca w grupach. I minutę tylko. Prowadzę, czyli pracę w grupach. Yy, ponieważ wszystkiego nie chciałem mówić na konferencji, bo wielu rzeczy wy sami jesteście w stanie się domyśleć i do, do mnóstwa rzeczy dojść lepiej niż ja bym to powiedział, przygotowałem takie trzy pytania. Na kanwie też tego psalmu i tego wszystkiego. I pierwsze, za jakie dary jestem dziś wdzięczny Bogu? Jak to wyrażam w życiu? Jeśli jestem wdzięczny, to czy dziękuję? Drugie pytanie, jaka jest moja hojność? O, to trudne pytanie. Wszyscy się mi hojni gościni, bo jesteśmy Polakami, nie? Tak, tak. Jaka otwartość serca na człowieka? Czy żałuję, czy nie żałuję? Właśnie, czy mi jest żal? Ktoś bierze, czy nie? No i trzeci przykład z mojego życia, gdy ktoś potraktował mnie po królewsku by nie zaskoczył swoją dobrocią, hojnością. Takie trzy przykłady do pracy w grupach. Czyli najpierw będzie ta praca w grupach, a potem się spotkamy jeszcze na kolejnej konferencji o łasce. No, a już można w sercu nosić ten psalm 103, jego słowa i to będzie przed obiadem wasza duchowa, wasz duchowy pokarm. I to wszystko już.